Jeszcze byłem w stanie myśleć, więc pomyślałem dość. Tak, nareszcie podjąłem decyzję, aby stanąć po właściwej stronie. Nie chcę się zrywać w nocy z łóżka, by wyglądać przez okno, gdy tylko usłyszę churgot silnika samochodowego w ciszy zimowej nocy. Nie chcę już sprawdzać, czy pojazd zatrzymuje się pod bramą mojej kamienicy, aby wypluć z siebie kilku zwinnych mężczyzn, którzy szybko zbliżą się do drzwi frontowych budynku. Otworzą jej jakimś mistrzowsko dopasowanym kluczem. Wejdą bezszelestnie po stopniach na drugie piętro i staną u mych drzwi. Załomoczą, zadzwonią, krzykną, a może wszystko naraz. Bezpieka! O cholera! Po co to wszystko? Zamiast spędzanych w przerwanym półśnie nocym, mogę przecież być panem życia. Mogę być po właściwej stronie cienia. Mogę mieć pieniądze, poczucie władzy, uznanie u drogich mi towarzyszy. Mogę doprowadzać innych do stanu rozedrganego półsnu, sam wysypiając się podczas nocy i dni wolnych przyznawanych mi przez kierownictwo departamentu w uznaniu za udział w błyskotliwych, udanych akcjach przeciwko elementom siejącym ferment. Tak, zdecydowałem się. Zostałem agentem, pracownikiem bezpieki. Znalazłem się pod opiekuńczymi skrzydłami potężnego resortu. W pierwszy dzień pracy wszedłem do potężnego budynku ministerstwa i wjechałem winną na któreś tam piętro. Przede mną, jak buro chodnik pokrywający podłogę, rozwinął się długi korytarz zakończony olbrzymim oknem o nisko zawieszonym parapecie, jakby dostosowanym do bezkolizyjnej defenestracji. Mijałem gigantyczne, sięgające z sufitu ciężkie drewniane drzwi prowadzące do pomieszczeń pracowniczych. Stanąłem wreszcie przed jednymi z nich, uniosłem głowę, ujrzałem osiężny szyld z napisem Departament Kontroli Powierzchni Ścian Mieszkalnych”. O tak, to tu, moje nowe miejsce pracy i oza, oaza upragnionego spokoju. Zapukałem i znalazłem się w środku. Pokój okazał się niezbyt duży, za to nieproporcjonalnie wysoki. Pewnie był wydzielony z jakiejś większej sali. W ten sposób władza ludowa mnożyła klatki dla wzrastającej liczby funkcjonariuszy, swoich orłów, jakich nazywała podczas święta służby bezpieczeństwa. Nic dziwnego więc, że owa ptaszarnia gnieżdżąca się w niewielkich klitkach, klatkach, uważała resztę społeczeństwa za zbiorowość wyjątkowo rozbisurmanioną, rozważącą się w nieujętych harmonogramem, harmonogramem kierunk. Skroza. Zobaczyłem kilka standardowych biurek zarzuconych stertami papierzystw wśród których wśród których brązowiły się brudne szklanki z fusami po kawie z pełną petów po na czele. Wszyscy radośnie wstali i zaczęli się ze mną witać. Dwie ładne, mocno i proporcjonalnie zbudowane dziewczyny, szatynka i blondynka uśmiechnięte pytały czy nowy towarzysz napije się kawy lub herbaty, może usiądzie zapali, jeśli pali musimy się przecież bardziej poznać. A może nawet zaprzyjaźnić, błyskotliwie dodałem standetną dezynwolturą, patrząc rzecz jasna prosto w oczy to jednej, to znów drugiej, na tyle znacząco, na ile potrafiłem. Mocno jednak sponiewierany tremą. Nie byłbym sobą, gdyby natychmiast obie nie zaczęły się w... gdyby natychmiast obie nie zaczęły mi się wściekle podobać. <śmiech> Pięknie zarysowane ramiona, sprężyste nogi, matowa skóra, wszystko w nich przyciągało mój wzrok. Nie byłbym również sobą, gdybym nie stwierdził, że trzej towarzysze w przeciwieństwie do koleżanek byli absolutnie nijacy. Nadawali się właściwie tylko na statystów dalekiego planu w kiepskim amatorskim teatrze lub na agentów właśnie. A później był chyba alkohol, pogaduchy, poszliśmy gdzieś razem do zaufanej knajpy, towarzyszki i towarzysze przeszli ze mną na ty, obściskaliśmy się i wycałowaliśmy setnie. Tajna rzeczywistość jawnie nas ukołysała. Było więc świetnie. I stało się jakoś tak, że już jasnym świtem wracaliśmy po hucznej, Nocy z jednym tylko towarzyszem, Frankiem czy Felkiem, to chyba ten z Wąsikiem, szliśmy dość luźnym krokiem po podmiejskich wertepach, potykając się z wdziękiem trzeźwiejących światowców. W odległości kilometra widzieliśmy pierwsze zabudowania miasta, jakieś osiedle złożone z wysokich bloków, jak kursynów w fazie budowy lub targówek, osiedle generalska. A my z Felkiem, w obliczu tego miasta przyrzekaliśmy sobie dozgonną, esbecką lojalność koleżeńską. Było po męsku, a jednak romantycznie.